Jeżeli nie wszyscy, to niektórzy z nas pamiętają, gdy w roku 1979 amerykańska ambasada w Teheranie została zaatakowana i pracownicy ambasady stali się zakładnikami. Wśród 50 zakładników ambasady był oficer informacji i prasy Barry Rosen. Byli oni zakładnikami ponad rok, dokładnie 444 ciemnych dni gdy byli odcięci od świata. 20 lat później Beryl Rosen stanął na platformie w Paryżu obok Abbas Abdi, irańskiego rewolucjonisty, który był studenckim liderem w Iranie i tym, który zorganizował atak na amerykańską ambasadę. Mężczyźni przywitali się ze sobą i Amerykanin klepnął w plecy swojego byłego wroga i powiedział Przeszłość nie może być ignorowana i wymazana i nie powinna być, ale można uczynić nowy początek. Zamiast tego powinniśmy skoncentrować się na budowie lepszej przyszłości, co bez wątpienia jest w zakresie naszych możliwości. Apostoł Paweł tak pisze w liście do Filipian, rozdział 3, wiersze 13-14. do Bracia! Ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie. Mija rok, mija następny i jeszcze jeden rok. Ta większości z nas jest to jeszcze jeden rok, ale dla niektórych był to już ostatni rok. Nie ma ich już wśród nas. A my, ci, którzy jeszcze pozostaliśmy, co mamy czynić? Mamy zapomnieć o tym, co za mną, ale na tym nie koniec. Wytężajcie siły ku temu, co przede mną. Mam koncentrować swoją uwagę na tym, co przede mną. To, co minęło, miało nas czegoś nauczyć. Miało nas przygotować do czegoś lepszego. Nie można żyć przeszłością. Nie wolno żyć przeszłością. Przeszłość ma być dla nas podręcznikiem szkolnym do nauki i przygotowującym nas do egzaminu finałowego. Każdy rok zaczynamy jeszcze jeden rok. Ludzie czynią postanowienia zmian na lepsze. Obie jednym z tych postanowień było szukanie żywego Chrystusa. Czy warto szukać? Czy to się opłaca? Wyślij do Hebrajczyków, rozdział 11, czytamy A bez wiary nie można podobać się Bogu. I ktokolwiek zbliża się do Boga, musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Jeżeli nie możesz dosięgnąć Pana Boga, jeżeli nie możesz dosięgnąć Chrystusa, bo swoimi siłami nie możesz, to jest jedno jeszcze, co możesz. Na pewno możesz. Szukać Go. Pan Bóg zwraca specjalną uwagę na szukających Go. Nie tylko widzi to, ale również wynagradza tych, którzy Go szukają. Lubimy otrzymywać nagrody, czy nie? Jeśli tak, to warto szukać żywego Chrystusa. Tego, który zawsze był. Jest i będzie tego, który się nie zmienia. Nie zmienia się nigdy. Ten sam apostoł Paweł w ostatnich dniach swojego życia pisze Stoczyłem dobrą walkę, dobiegłem do celu, byłem wierny do końca. Już czeka na mnie wieniec zwycięzcy. W tym dniu nałoży mi go Pan, sprawiedliwy sędzia. Ktoś może powiedzieć, tak, to wielki apostoł Paweł zasłużył sobie. Jeżeli ktoś tak myśli, to czytajmy dalej. I to nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy z tęsknotą oczekują przyjścia Jego, czyli Chrystusa. Jeżeli jeszcze nie spotkałeś, nie spotkałaś Chrystusa żywego, zrób postanowienie, że będziesz Go szukać każdego dnia że będziesz z tęsknotą oczekiwać Jego przyjścia. Przyjścia i wejścia do Twojego życia. Do wejścia i do zmiany Twojego życia. Szukaj Go, oczekuj Go, a nie zawiedziesz się. Oczekujmy Go z wiarą, a nie zawiedziemy się. Tymi słowami witam Was, szczególnie tych, którzy cały tydzień oczekują na audycję Wiara i Wolność. Witam ja, jak też w imieniu Ani Józefa Lupa, a dzisiaj w audycji spotkanie z Ewangelią to kolejny fragment Ewangelii w prezentacji Henryka Dedo z Głosu Ewangelii w Warszawie. Spotkanie z misjonarzem, część pierwsza, reportaż z Polski. Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź z nagrodami. Muzyka, śpiew, a za chwilę utwór muzyczny i może moment do zastanowienia. Śpiewajcie nową pieśń, śpiewajcie nową pieśń. Niech szumi może i to co je napełnia i okrąg świata i jego mieszkańcy. Niech szumi może, a rzeki klaszą w dłonie i góry razem niech wołają dziś radośnie. Śpiewajcie nową Śpiewajcie nową pieśń, śpiewajcie nową pieśń, śpiewajcie nową W poprzednich rozważaniach mówiliśmy o postawach, jakie ludzie przyjmują wobec osoby Jezusa. Wielu przychodzi do Jezusa zakładając, że skoro jest wszechmocny, to odpowie na wszystkie ich modlitwy, uleczy ze wszystkich chorób i rozwiąże ich wszystkie problemy. Przychodzą do Niego ze względu na to, co od Niego chcą dostać, ale naprawdę nie chcą, aby w ich życiu działa się Jego wola i dlatego Go odrzucają. Powiedziałem również, że część z nas postrzega Jezusa jako dobrego duszka zamkniętego w butelce, którą można odkorkować odpowiednią ilością modlitw, wiarą lub dobrymi czynami. Po odkorkowaniu duszek wyskakuje i spełnia nasze marzenia. A może jest tak, że ciągle się modlisz i nie otrzymujesz tego, co chcesz? Doznajesz rozczarowania i tracisz iluzję do tego stopnia, że odrzucasz Jezusa.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 W jestem mocno zajęty gdy przychodzą przypadkowe osoby, to wolę z nimi stać i rozmawiać w sekretariacie. Często przychodzą nie tylko przypadkowe osoby, ale znajomi lub przyjaciele, ale bardzo często z tymi osobami również rozmawiam poza moim pokojem i zwykle na stojąco. Niekiedy mówimy o bardzo ważnych sprawach, ale nie zapraszam ich do mojego pokoju i nie proponuję kawy, bo wiem, że nie mam w tej chwili czasu, który mógłbym im poświęcić. Wiem, że gdy stoimy przed drzwiami lub rozmawiamy stojąc, szybko dejdą i będę mógł wrócić do pracy. Wielu ludzi w ten sam sposób traktuje swoją relację z Jezusem. Rozmawiają z Nim w modlitwie i On mówi do nich przez swoje słowo, oni cieszą się Jego obecnością, ale nigdy nie zapraszają Go, aby wszedł do ich życia jako Zbawiciel i Pan. Jezus jest na zewnątrz ich życia. Dlatego Jan zachęca nas, abyśmy otworzyli przed Jezusem drzwi swojego życia i zaprosili, by w nie wszedł. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Często słyszymy, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Prawdą jest, że Bóg jest stwórcą każdego z nas. Ale Biblia nigdzie nie mówi, że wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Apostoł Jan mówi o dwóch warunkach, które musimy spełnić, zanim staniemy się dziećmi Boga. Pierwszym jest to, że my musimy przyjąć Jezusa. To znaczy otworzyć przed Nim swoje życie i zaprosić Go, by w nie wszedł. Drugim warunkiem jest to, że my musimy uwierzyć w Jego imię. A to oznacza, że mamy być gotowi powierzyć nasze życie temu wszystkiemu, kim Jezus jest. A to jest zawarte w Jego imieniu. Jego imię brzmi Pan Jezus Chrystus. Pan, grecki odpowiednik słowa Jahwe, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, ten Pan stworzył wszystko i wezwał ludzi, by Go poznawali, kochali, słuchali i służyli Mu. To znaczy, że On jest mistrzem, Panem, nauczycielem i ma być kimś najważniejszym dla każdego z nas. Jezus oznacza Zbawiciel. Misją Jezusa było stanie się barankiem, który złoży siebie jako ofiarę na krzyżu za grzechy świata. On poniósł karę i przekleństwo naszych grzechów. Stał się ofiarą, która zadość uczyniła Bożej sprawiedliwości. On zbawił nas z naszych grzechów czyli wyratował, ocalił, wybawił od konsekwencji naszego buntu wobec Boga. Chrystus to grecki odpowiednik hebrajskiego Mesjasz. To imię mówi o Nim jako tym, w którym spełniły się proroctwa Starego Testamentu, które mówiły o tym, że pojawi się Boży Wybraniec, namaszczony, wyznaczony do tego, by władał ziemią poprzez sprawiedliwość i pokój. Według apostoła Jana, aby być dzieckiem Boga, trzeba uwierzyć w imię Jego, ale chodzi tu o coś więcej niż o zwykłą wiedzę. Tu nie chodzi o rozumowe zgodzenie się, że rzeczywiście Pan, Zbawca i Mesjasz to tytuły zarezerwowane dla Jezusa. Oznacza to spoleganie na Jezusie. Oznacza to złożenie całej naszej ufności, jeśli chodzi o nasze przebaczenie i zbawienie w Jego osobie. Jezus rzuca na wyzwania, abyśmy uwierzyli w charakter Jezusa, który jest zawarty w Jego imieniu. A co odsłania i zawiera Jego imię? To imię objawia, że Jezus z Nazaretu jest Bogiem Stworzycielem, mistrzem naszego życia. On jest Panem. Ono objawia, że cieśla z Nazaretu jest naszą jedyną szansą na zbawienie nas z naszych grzechów i sądu. On jest Jezusem. Ale przecież Nikt nie kocha bardziej Niż miłości stwórca Gdyby ktoś zapewnił mi Najwspanialszą przyszłość Piękne dni Mógłbym pójść za nim Ale przecież Gdyby ktoś mi dał Coś cennego swój największy skarb Mógłbym zmienić zdanie, ale przecież Jezus mój zbawicie Oddał za mnie życie Gdyby się objawił ktoś To pociągnąłby za sobą świat Mógłbym pójść za nim, ale przecież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 Przed pytaniem czytam fragment z listu apostoła Pawła do Galacjan, rozdział 3, wiersze 28 i 29. Nie ma już ani Żyda, ani poganina. Nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, i zgodnie z obietnicą, dziedzicami. Pytanie. Którzy Polacy są błogosławionym potomstwem Abrahama? Szukając odpowiedzi, czytam list do Galacjan, rozdział 3, wiersze 9 i 10. Przed pytaniem czytam fragment z listu do Galacjan, rozdział 3, wiersze 28 i 29. Nie ma już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 są błogosławionym potomstwem Abrahama. Szukając odpowiedzi, czytamy list do Galacjan, rozdział 3, wiersze 9 i 10. Każdy, kto znajdzie odpowiedź taką, jaką podaje pismo święte, może telefonować już teraz na numer 456 3887 456 3887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 W naszym studiu gościmy dzisiaj Tony Stona, misjonarza i ewangelistę z Wielkiej Brytanii. Tony, wiem, że już kilkakrotnie odwiedziłeś nasz kraj. Co tym razem sprowadza cię do Polski? W tym przypadku akurat był pewien szczególny powód mojego przyjazdu do Polski, gdyż moja żona i ja zostaliśmy zaproszeni na ślub. Także chcieliśmy, korzystając z okazji, odpowiedzieć na inne zaproszenia od różnych kościołów. Tak więc przemawiałem na konferencji dla duchownych, odwiedziłem kilka kościołów i w sobotę byliśmy na ślubie, a po weekendzie zostaliśmy kilka dni w okolicy Warszawy. Dowiedziałem się, że byłeś aktorem, czy mógłbyś opowiedzieć coś więcej o tym epizodzie ze swojego życia? Yes, I was lat, years of age, I tak, kiedy miałem 15 lat, bardzo zainteresowałem się recytacją w języku angielskim. Zapisałem się na kurs recytatorski. Stało się też tak, że zacząłem reprezentować moją szkołę w różnych konkursach, potem reprezentowałem mój region na ogólnonarodowym konkursie, w którym brali udział młodzi ludzie z całego kraju i współzawodniczyli ze sobą o tytuł najlepszego mówcy młodzieżowego. Królowa Anglii, nie ta obecna, ale wówczas panująca matka obecnej, wręczała osobiście nagrody i niesamowitym dla mnie był fakt, że wygrałem w kategorii męskiej. Częścią tej nagrody było też przesłuchanie przez rektora Państwowej Szkoły Teatralnej, do której w rezultacie mnie przyjęto. Przeniosłem więc swoje studia ze zwykłej uczelni do szkoły teatralnej. Przez dwa lata studiowałem sztukę teatralną, po czym następowała specjalizacja. Określano, czy student będzie najlepszy jako aktor sceniczny, radiowy, gdzie nie będzie widoczny, czy też jako aktor filmowy. Zdecydowano, że ja najbardziej nadaję się do sztuki filmowej. Tym sposobem zacząłem pracować w znanym studio Time w Londynie. Pracowałem ze znanym wówczas brytyjskim aktorem, nazywał się David Nevan. Robiliśmy wtedy wiele filmów wojennych. Ja byłem dobry w umieraniu. To był mój szczególny dar. Wiele razy wówczas umierałem w jednym filmie średnio cztery razy. Zmieniały się kostiumy i scenerie, robiłem to nieźle, płacili mi za umieranie. Ale twoje życie dalej się toczyło i twoje drogi z aktorstwem się rozeszły w pewnym momencie. Studia aktorskie zacząłem stosunkowo wcześniej. Będąc jeszcze studentem, grałem w filmach. W sumie grałem od 16 do 18 roku życia, już będąc chrześcijaninem. Swoje życie oddałem Bogu, kiedy miałem 11 lat i wierzę, że Bóg nie bez przyczyny umieścił mnie w tym miejscu na ten czas. Wielokrotnie miałem okazję mówienia o Nim, ale było też wiele moralnie stresujących sytuacji dla mnie, jak jako młodego mężczyzny. To też było główną przyczyną, by pożegnać się ze światem aktorstwa. Wyzwania moralne były zbyt trudne, bym mógł sobie z nimi poradzić. Zostawiłem aktorstwo i jako osiemnastolatek miałem obowiązek odbyć służbę wojskową na rzecz państwa. Spędziłem w Armii dwa lata. W tym właśnie czasie szczególnie dotknęło mnie Boże powołanie, by służyć Mu jako ewangelista. Powiedziałeś powołanie od Boga, czy możesz trochę przybliżyć, jak to się stało i co to znaczy? Boże powołanie może przyjść do różnych osób w różnych miejscach. Jeśli chodzi o mnie, wiedziałem, że nie przez przypadek otrzymałem wykształcenia mówcy i miałem łatwość przemawiania ze sceny do licznego grona słuchaczy. Nawet jeśli mówisz z ekranu, twoje słowa muszą brzmieć poprawnie, zrozumiale i ciekawie. To było moim naturalnym darem. Co dalej miałem z tym zrobić, zależało ode mnie. Gdy rozmawiałem z ludźmi o swojej wierze, odkrywałem, że oni chętnie mnie słuchali. Miałem głębokie przekonanie, że to właśnie była najlepsza rzecz, jaką mogłem robić. Bóg wyraźnie mną kierował poprzez te myśli, możliwości, jakie się pojawiały, i wiedziałem, że to była droga, jaką On dla mnie przygotował. Dowiedziałem się też, że przez jakiś czas byłeś kapelanem w jakimś teatrze. Tak, to prawda. Był to teatr znany z różnorodnych prezentacji. Bardzo żywy teatr. Palladium w Londynie. Zaprzyjaźniłem się z pewnym człowiekiem. Nazywał się Tommy Steele. Był on dość popularnym piosenkarzem popowym w naszym kraju. Poznaliśmy się przez moją żonę a dokładnie jej kuzyna. Tak więc zaprzyjaźniliśmy się. Pewnego dnia o mnie zapytał, czy masz wciąż jeszcze kartę kwalifikującą cię do wykonywania zawodu aktora? A trzeba to zaznaczyć, że bez karty kwalifikacyjnej było praktycznie niemożliwym dostać pracę. Miałem wciąż swoją kartę. A czy wiesz, pytał dalej Tommy, że jest praca kapelana w Teatrze Palladium? Poszukują duchownego, a ja w tym czasie już nim byłem. Właściwie nie wiedziałem nawet, że teatr miał swoich duchownych. Tak więc on mnie zarekomendował. Ja się zgłosiłem na to stanowisko i przez sześć lat pracowałem jako kapelan. Do moich obowiązków należało odwiedzanie aktorów, gwiazd i bycie dostępnym dla wszelkich duchowych potrzeb, jakie oni mieli. Pamiętasz jakieś szczególne rozmowy, sytuacje z tego okresu, gdy byłeś blisko tych gwiazd? To oczywiście miało miejsce wiele lat temu, ale myślę, że wciąż znanymi osobami tutaj dla Was są tacy ludzie jak Beatles i Rolling Stones i ludzie tego pokroju. Pamiętam, jak spotkałem się z nimi w garderobie. W tamtym czasie byli niesamowicie urzeczeni stylem życia, jaki prowadzili i odnoszonymi sukcesami. Pamiętam rozmowy z George'em Harrisonem o Beatlesach. Z tych czterech mężczyzn on, według mego rozeznania, miał najsilniejszą duchową świadomość. Był zainteresowany religią transcendentalną i faktycznie miałem możliwość, by opowiedzieć mu trochę o Jezusie, a on słuchał. W przypadku Rolling Stones było zupełnie inaczej. Byli kompletnie uzależnieni od alkoholu i narkotyków, co uniemożliwiało poważną rozmowę. Takie rozmowy udawało mi się przeprowadzić z innymi piosenkarzami nieznanymi na polskim rynku muzycznym. Wspomnę jeszcze o Cliffie Richardzie. Pamiętam, jak to było, gdy się nawrócił. A spotykałem go już jakiś czas wcześniej jeszcze zanim został chrześcijaninem. Dzięki świadectwu swojego nauczyciela ze szkoły zaufał Bogu. Wkrótce po tym zadzwonił do mnie, by opowiedzieć o swoim nawróceniu. Potem śpiewał na spotkaniu z Billy Grahamem, w którym uczestniczyło setki tysięcy ludzi. Wówczas po raz pierwszy złożył publiczne świadectwo swojej wiary i wciąż jest bardzo popularny, a jego chrześcijaństwo wypływa za każdym razem, kiedy występuje na scenie. Cokolwiek robi, znajduje moment, by dzielić się ze słuchaczami swoją wiarą i śpiewa piosenki o Jezusie. Wspomniałeś o Bill Grahamie. Czy Wasze drogi w jakiś sposób się gdzieś przecięły? Przecinały się wielokrotnie. Pracowałem dla Billy Grahama przez 15 lat. Podróżowałem z doktorem Grahamem w czasie większości jego europejskich wypraw. Przewodniczyłem także jego kampanii ewangelizacyjnej w Wielkiej Brytanii. Jeszcze jako bardzo młody człowiek poznałem doktora Grahama i jego żonę. Okazali mnie i mojej żonie wielu uprzejmości mieli także duży wpływ na nasze dzieci. Oboje kochają dzieci przy każdej okazji spędzali z nimi dużo czasu. Wiele się od nich nauczyłem o porozumieniu. Gdyż Billy Graham głosi bardzo, bardzo proste przesłanie, które każdy może zrozumieć i odnieść do czasów, w jakich dzisiaj żyjemy. I to nie jest jedynie przesłanie dotyczące czasów biblijnych. To jest biblijne przesłanie dla naszego dzisiaj. Wiem też, że miałeś jakieś kontakty z członkami rodziny królewskiej. Tak, pracował i wciąż pracuje z nami młody człowiek, który jest częścią naszej grupy. Studiował na Uniwersytecie w Oxfordzie, co ograniczyło niemal studem, gdyż dostanie się tam było bardzo trudne. Był Kanadyjczykiem i musiał wykazać, że przynajmniej dwie generacje wstecz jego krewni byli Brytyjczykami. Jego babcia była Brytyjką i dzięki temu przyjęto go na studia. Te dwa uniwersytety, Oxford i Cambridge, są prestiżowymi uczelniami, a on został przyjęty przez Oxford. Dzielił swojego wychowawcę, mentora, bo na tych uczelniach nie ma klas, ale każdy ma swojego mentora, który udziela mu lekcji. I ten młody człowiek miał wspólnego wychowawcę z drugim studentem. Kompletnie nie wiedział, kim tak naprawdę był ten drugi student. Znał go tylko z nazwiska, nazywał się on Windsor. Jest to stosunkowo popularne nazwisko w Wielkiej Brytanii. Mamy aktorkę, Barbara Windsor, aktora Franka Windsora. Nasz młody Kanadyjczyk nie słyszał dotąd, że to także było królewskie nazwisko. Ci dwaj studenci zaprzyjaźnili się. Stało się też tak, że nasz młody pracownik doprowadził swego akademickiego przyjaciela do Boga i był świadkiem jego nawrócenia. I young dnia młody "I would chciałbym, to meet moich I so do London. Todd, Pewnego dnia ten młody człowiek, Windsor, powiedział do przyjaciela Chciałbym, żebyś poznał moich rodziców Pojechali do Londynu Jeszcze w czasie jazdy samochodem Todd, tak miał na imię członek naszej grupy Nie miał pojęcia, kim był faktycznie jego przyjaciel Zajechali przed pałacową bramę Żołnierze zasalutowali Todd rzecz jasna zdawał sobie sprawę, że nie jemu salutują Zwykłemu chłopakowi z Kanady w tym momencie młody Windsor zorientował się, że Todd nie wiedział, kim on był. A był to książę Mikołaj, który jest kuzynem samej królowej. Tak więc książę Mikołaj musiał błyskawicznie w ciągu dwóch minut przeszkolić Toda, jak powinien zwracać się do jego rodziców, księcia i królowej, używać tytułu Wasza wysokość i takie inne szczegóły. Todd więc otrzymał najszybsze instrukcje o poprawnym zachowaniu, jakich kiedykolwiek mu udzielono. Poznał więc księcia i księżną. W rezultacie tej znajomości rodzice księcia Mikołaja oboje zostali nawróconymi chrześcijanami. Przyszedł czas, kiedy to wrócił do Kanady, a moja żona i ja staliśmy się takimi duchowymi doradcami księżnej i księcia. Spędzamy wspólnie czas, rozmawiamy, jesteśmy dostępni, jeśli nas potrzebują. To naprawdę przywilej móc odwiedzać pałac i spotykać się z nimi, choć tak naprawdę nie różnią się wiele od innych ludzi. Naszym celem nie jest zdobycie prestiżu, ale dzielenie się miłością Jezusa z braćmi i siostrami. Dlaczego tak ważne dla Ciebie jest dzielenie się miłością Jezusa? Gdyż jest to największa potrzeba ludzi, których spotykam. To wspaniale jest mieć dobrych przyjaciół, ale żaden nie może zrobić dla nas tego, co zrobił Jezus poprzez wydarzenie krzyża. I myślę, że miłość Jezusa, w którą głęboko wierzę, jest potrzebą serca każdej ludzkiej istoty. Dlatego jeśli powstaje jakakolwiek sytuacja, gdy mogę się dzielić tą miłością, mogę o niej nauczać, wykorzystuję ją. Jest to najważniejsza rzecz i ambicja w moim życiu. Gdy mówisz o miłości Jezusa, to, to o czym myślisz? Biblia daje odpowiedź. Cytuję: nie ma większej miłości nad tym, kiedy człowiek oddaje życie za swoich przyjaciół. I dla mnie dowodem tego, jak Jezus mnie umiłował, stał się fakt, że On był gotów oddać swoje życie za mnie, na krzyżu, za grzesznika. To jest naprawdę najistotniejsza definicja miłości. Tak to właśnie rozumiem. Opowiadałeś nam o członkach rodziny królewskiej, gwiazdach show biznesu, ale był czas w twoim życiu, że zajmowałeś się również ludźmi uzależnionymi. Czy mógłbyś coś na ten temat powiedzieć? Przez kilka lat byłem zaangażowany w służbę, która w Anglii była określana jako czerwony dom. Pewna rodzina posiadała na wsi wielką posiadłość. Zajmowała ją grupa ewangelicznych chrześcijan i wykorzystywała jako centrum rehabilitacyjne dla ludzi uzależnionych od narkotyków i alkoholu. Przez wiele lat byłem w nią zaangażowany. Gdy przed sądem brytyjskim stawał przestępca uzależniony od alkoholu bądź narkotyków, często miał taki warunek, iż nie zostanie ukarany karą pozbawienia wolności, jeśli spędzi odpowiednio długi czas w centrum rehabilitacyjnym. Widzieliśmy, jak Bóg wyprowadza tych młodych ludzi z nałogu przechodzili przez różnego rodzaju leczenie socjalne, medyczne. Co nie zawsze osiągało trwałe efekty, ale dziękuję Bogu, poziom sukcesu na płaszczyźnie duchowej był znacznie wyższy, znacznie, znacznie wyższy. Wielu z tych młodych ludzi było uwalnianych z więzów alkoholu i narkotyków. Nie byli to tylko młodzi ludzie, byli także starsi, mający głównie problem z alkoholem. Dlaczego ta duchowa pomoc okazała się bardziej skuteczną od tej profesjonalnej medycznej? Ponieważ pomoc medyczna jest ograniczona skutecznością środków chemicznych. Często, także musi to być długi proces, organizm musi być w pewnym sensie Wyciszony. Trzeba uważać, by nie uzależnił się od lekarstw, by nie poczyniły one takich samych szkód. Natomiast duchowa terapia dotyka samej istoty problemu. Ma do czynienia z pragnieniami, z uzależnieniem, z pragnieniem serca. Tak więc, gdy Jezus Chrystus przychodzi do życia danej osoby, ona czuje pustkę, którą dotąd próbowała wypełnić alkoholem, narkotykami, a teraz to miejsce zajmuje Jezus. Mówię to z wielką ostrożnością, gdyż nie chcę być źle zrozumiany. Nie porównuję tu Jezusa z narkotykami, ale On tak wypełnia ludzkie życie, że człowiek już więcej nie potrzebuje tych zewnętrznych rzeczy, by czuć się szczęśliwym, uwolnionym od trosk czy innych przyczyn, dla których biorą ludzie narkotyki. Słuchali Państwo rozmowy z Tony Stone'em. Na ciąg dalszy tej rozmowy zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień. Oddychasz we mnie też I śnisz Nie, nie zostawisz Patrz, nie bój się miłości, wiarę jej mocą długa napełniam cię. Jestem tak blisko ciebie, szukać daleko, nie musisz już mnie. We mnie żyjesz, oddychasz we mnie też. To niezdumiewające, jak w środku obrzydliwej rodzinnej awantury w jednej chwili potrafimy strząsnąć w siebie całą złość, gdy tylko zadzwoni telefon albo sąsiad zapuka do drzwi. Wita Państwa, dr James Dobson z Focus on the Family. Wiedzą Państwo, czasami wydaje się, że tych, których najbardziej kochamy, traktujemy najgorzej, a dzieci szybko wyłapują tę hipokryzję. Mark Hatfield, długoletni senator ze Stany Oregon, a zarazem ojciec czworga dzieci, opowiadał, jak kiedyś jego żona przywołała go do porządku słowami. Życzyłabym sobie, żebyś dla swoich dzieci był tak cierpliwy, jak dla swoich wyborców. Od czasu do czasu wszyscy w jakiś sposób grzeszymy czymś, co nazywam rozdwojeniem jaźni. Dla pewnych osób wykazujemy niewyczerpaną wyrozumiałość na ich korzyść, tłumacząc wszelkie wątpliwości, podczas gdy inni, nasi najbliżsi, w podobnej sytuacji natychmiast chłostani są wzgardą i lekceważeniem. Podejrzewamy ich o najgorsze, gwałtownie atakujemy za każde uchybienie i nigdy nie dajemy możliwości obrony czy wyjaśnienia. Czy już nie czas, byśmy nawzajem mieli dla siebie w domu trochę więcej względów, więcej wyrozumiałości? Jeśli naprawdę kochamy współmałżonka, dzieci, rodziców, tak jak deklarujemy to składając im świąteczne czy urodzinowe życzenia, powinniśmy mieć dla nich co najmniej tyle miłych słów i uśmiechu, ile mamy dla przypadkowych znajomych. Za uwagę dziękuję dr James Dobson z Focus on the Family. Program zrealizowano w studiu DR w Wiśle.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 mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch w wierze. Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach prawa, na przykazaniach, wisi przekleństwo. Napisane jest bowiem przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać. Księga Prawa. Ludzie w swoich pomysłach czynią podziały między sobą. Ludzie przynależą do różnych partii, dzielą siebie według koloru skóry. Ludzie stworzyli również religię, aby jeszcze bardziej się dzielić. A jak Bóg dzieli ludzi? Możemy się z tym zgodzić lub nie. Może nam się to podobać albo nie, ale Pan Bóg dzieli ludzi na dwie kategorie. Jak czytaliśmy przed chwilą, Stwórca dzieli ludzi na błogosławionych i na przeklętych. Ci, co wybrali Chrystusa na swojego Pana i Króla, należą do ludzi błogosławionych. Ci, co wybrali kogokolwiek innego na swojego Króla czy Królową, należą do przeklętych. Wszystko opiera się na wierze. Komu człowiek zawierzy? Komu zaufał na co dzień? Zaufał w swoich myślach, modlitwach, pragnieniach. Abraham zaufał Stwórcy. Chrystus jest Stwórcą. Kto zawierzy, zaufa Chrystusowi, należy do Chrystusa. I w ten sposób jest potomkiem Abrahama duchowym potomkiem Abrahama. Czytaliśmy też. Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać. Księga prawa. A więc na wszystkich tych, którzy próbują dosięgnąć Boga, czy też, jak się mówi, dostać się do nieba, przez wypełnianie przykazań ciąży przekleństwo. Ciąży na nich przekleństwo. Dlaczego? Bo napisane jest przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. Księga Prawa Bożego to między innymi dziesięć przykazań. Dlaczego każdy, kto próbuje się zbawić przez wypełnianie przykazań, należy do przeklętych? Bo nigdy nikomu nie udało się i nie uda się wypełnić dokładnie dziesięciu przykazań. Dlatego przykazania potępiają każdego i są przekleństwem dla każdego. Są przekleństwem, bo mówią, że musisz je wszystkie dokładnie i w każdej godzinie wypełniać. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. A oprócz Chrystusa nie było takiego, ani takiej na ziemi, kto mógłby je wypełnić. Jeżeli więc próbujesz czynić coś, co jest niemożliwe do wykonania, czy możesz należeć do ludzi błogosławionych? Apostol Paweł tak nam to wyjaśnia w liście do Rzymian, rozdział 8. Wierz 1 plus 3 Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie, Jezusie nie ma już potępienia, co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ uczyniono je bezsilnym. Tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swojego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał na tym ciele wyrok potępiający grzech. W związku z tym odpowiedzią na pytanie, którzy Polacy są błogosławionym potomstwem Abrahama, odpowiedzią jest tylko ci Polacy, którzy zawierzyli wyłącznie Chrystusowi i w ten sposób należą do Chrystusa na podstawie tej samej wiary, jaką wierzył Abraham.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 Prawdy słuchaczy i zapraszam na radiowe spotkania biblijne. Dzisiaj ze mną jest Ania i Józef Lupa. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. W ciągu kilku ostatnich niedziel tematem naszych spotkań jest Kościół. Żywy Kościół Jezusa Chrystusa. Kościół, który On założył. Kościół, którego jest kamieniem węgielnym, skałą. Kościół, którego On, Chrystus, jest głową.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 Na przedostatnim spotkaniu mówiliśmy o Kościele Chrystusa jako małżonce Chrystusa. Kościół Chrystusa to rodzina duchowa. Pismo Święte, nauka Chrystusa i apostołów bardzo jasno pokazuje nam, że na Ziemi istnieje dwa rodzaje rodzin. Rodzina fizyczna i rodzina duchowa. Jedna rodzina i druga rodzina, mimo że podobne są do siebie, nie znaczą to samo. I ich przeznaczenie, ich przyszłość wieczności. Nie jest taka sama. Zaczęliśmy od przykładu, że apostoł Paweł i inni apostołowie mieli dzieci duchowe. Nie mając nawet dzieci fizycznych, tak jak na przykład apostoł Paweł, mieli oni dzieci duchowe, zrodzone przez Ewangelię. Jak czytamy w listach apostoła Pawła, yy, właśnie apostoł Paweł był jednym z tych, którzy, który nie miał dzieci fizycznych, ale miał dzieci duchowe. Dzisiaj Kontynuując temat rodziny duchowej Zobaczymy, zastanowimy się i zobaczymy yy, Że inni apostołowie, oprócz apostoła Pawła Też mieli rodziny duchowe I na przykład popatrzmy, że apostoł Jan Pisze o swoich dzieciach duchowych W pierwszym liście apostoła Jana, rozdział drugi Wiersz pierwszy, apostoł Jan pisze Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył Mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I w trzecim liście apostoła Jana też, pierwsze, też pierwszy rozdział w wiersze od drugiego do czwartego czytamy. Umiłowany, życzę Ci wszelkie pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia Twoja dusza. Ucieszyłem się bardzo z przybycia braci, którzy zaświadczyli o prawdzie Twojego życia, bo Ty istotnie postępujesz zgodnie z prawdą. Nie znam większej radości nad tym, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą. Tak, apostoł Jan pisze tu o swoich dzieciach. I nie będziemy wnikać, nie będziemy szukać, czy miał e, dzieci fizyczne, ale widzimy wyraźnie, że cieszył się, upominał i troszczył się o swoje dzieci duchowe. W jaki sposób może dla przypomnienia, w jaki sposób apostoł Paweł zrodził swoje dzieci duchowe? apostoł Paweł zrodził swoje dzieci duchowe przez głoszenie Ewangelii, przez to, że głosił zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i a, życie wieczne przez Jego ofiarę, którą dokonał na życiu, na krzyżu, przepraszam a, i wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa, w Jego doskonałą ofiarę, którą której dokonał na krzyżu Wszystkich tych Paweł nazywa Swoimi dziećmi I apostoł Jan również nazywa Swoimi dziećmi Apostoł Piotr nazywa swoimi dziećmi Chrystus użył takiego Mocnego stwierdzenia Czy też Takiego podkreślenia Które wydaje się Bardzo mocne Kiedy podkreślił Jaka jest różnica między rodziną duchową A rodziną fizyczną I na przykład w Ewangelii Apostoła Mateusza rozdział 12 Wiersze do, od 48 do 50 Czytamy słowa Chrystusa O rodzinie Fizycznej i duchowej A on odpowiadając Rzekł temu, co mu to powiedział Któż jest moją matką I kto to bracia moi I wyciągnąwszy rękę Ku uczniom swoim rzekł oto matka moja i bracia moi, albowiem ktokolwiek czyni wolę ojca mego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Właśnie, są to bardzo mocne słowa i jest powód tego, że są takie mocne. Co Chrystus chciał wyraźnie podkreślić, dając taki drastyczny przykład, pokazując na swoją matkę, na swoich braci, na swoje siostry, jakby zaprzeczył, że to nie oni są moją rodziną. Co on chciał przez to szczególnie dla nas tu podkreślić? Chciał podkreślić jedność. Rodzina jest jednością. I Jezus powiedział, że albo ktokolwiek czyni wolę ojca mojego, ten jest moim bratem i siostrą i matką, że wszyscy, którzy. Postępują zgodnie z wolą naszego Pana Jezusa, a, którzy wierzą w Niego i wierzą, a, w to, co On uczynił, idą za Nim. Wszyscy są jak rodzina. WPNA Oak Park Chicago. Tutaj pokazuje nam matkę, pokazuje na braci na, na, na siostry, i jakby m, pokazując to, chcę mówić. Nie patrzcie na nich ale patrzcie na, na tych właśnie, którzy pełnią wolę ojca na dzieci duchowe bo wszyscy ci, którzy byli tam wokoło niego widzieli tylko matkę i widzieli rodzinę fizyczną a on chciał powiedzieć, że to się liczy co jest duchowe to nie jest zaprzeczenie, że tam była matka że byli bracia, były siostry to jest podkreślenie patrzcie na to co jest duchowe, a nie na to, co fizyczne. I Chrystus dalej mówi o rodzinie duchowej, kiedy podkreśla o jedności duchowej i mówi, że ta jedność duchowa będzie kiedyś wielka i że nie tylko On ma rodzinę, rodzinę duchową, ale że jeszcze oprócz Niego inni będą mieli Przeczytajmy fragment z Ewangelii Apostoła Jana, rozdział 17, wiersze od 18 do 23. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. Za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie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 Coś, co się powtarza cały czas. Takie słowa, które tak często się powtarzają i jest tu podkreślenie czegoś szczególnego. Jezus podkreśla tutaj jedność. Największa jedność jest, jaka kiedykolwiek była, jest i będzie, jest jedność pomiędzy Ojcem i Synem. I ta jedność e, jest źródłem tej jedności jest miłość. Miłość ojca do syna i syna do ojca. To, czego Jezus pragnął, to pragną właśnie tej samej jedności pomiędzy braćmi, pragną tej jedności pomiędzy ludźmi, którzy uwierzą w Jezusa, żeby taką samą jedność mieli pomiędzy sobą, ale również, żeby ta sama jedność, ta sama miłość była między nimi i Bogiem. Tak naprawdę to się zaczyna od tego właśnie, że jeżeli uwierzymy w Jezusa i Pokochamy go z całego serca, pokochamy Boga z całego serca, będziemy mieli również miłość do braci, i to jednoczy. To jest jedyna droga, która prowadzi do prawdziwej jedności. Ta droga jest w Bogu. Źródłem tej jedności jest miłość, która jest z Boga. I właśnie apostoł Jan w pierwszym liście swoim pisze, a w trzecim rozdziale, 14. Werset My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota Bo miłujemy braci Kto nie miłuje pozostaje w śmierci I następne Dwa wersety Jan mówi Po tym poznaliśmy miłość Że On za nas oddał życie swoje I my winniśmy życie oddawać Za braci To właśnie Jezus mówi o tej miłości Którą ma do Ojca, ale do ludzi I On tak samo pragnie, ażebyśmy mieli również Tą samą miłość tak, i to jest szczególne. Ja y, pamiętam, że y, nieraz osoby, które podróżują i podróżują y, po kraju, czy podróżują do innych krajów, mówią, że gdy jadą do obcych osób, to znaczy obcych w ten sposób, że nigdy się z nimi nie spotkali wcześniej, ale wiedzą, że jest to brat czy siostra w Chrystusie. Jest coś szczególnego, że kiedy spotykają się pierwszy raz w życiu, czują się bardzo blisko siebie, czują się tak, jakby byli, jakby się już dawno znali. I ten element, chyba ten element jest tutaj, co łączy ta świadomość, że za mnie osobiście umarł Jezus, mnie zbawił osobiście. Ale również ta świadomość, że za mojego brata, za moją siostrę osobiście przyszedł Jezus Chrystus i również za niego osobiście umarł i osobiście go zbawił. Czyli zarówno tak samo cenny byłem w oczach Jezusa Chrystusa ja, tak samo cenny jest ocza Chrystusa mój brat. Jezus tak samo patrzył na mnie, tak samo patrzył na mojego brata, na moją siostrę. Osobiście przyszedł i umarł za mnie i za moich braci i siostry. Także te osoby nie muszą siebie przedstawiać, szczególnie nie muszą poznawać się, nie muszą się wypytywać nawet o szczegóły, bo oni wiedzą jedno, że Chrystus jest ich Panem, a oni są dziećmi Bożymi. stałeś się zwykłym najemnikiem Przez tyle lat w odległym kraju tym trwoniłeś swoje życie lecz to dzień, że możesz wrócić tam, gdzie ktoś na ciebie czeka. Tak, dziś jest dzień. Więc możesz wrócić tam, do Ojca wróć, nie splekali. Ojcze, nie jestem godzien, by się zwać Twoim Synem Uczy mnie najemnikiem, Twoim studą uczy mnie Synu mój, ja kocham Ciebie, kocham Ciebie jak dawniej Zapomnijmy, co było, mój dom Twoim jest Wrócę więc, odejdę z tego kraju Do domu ojca wrócę Dlaczego umrzeć mam? Może nadzieja jest Na lepsze dziś i jutro Wyjrzałem w serce swe pójdę i klęknę przed nim Nie jestem godzin, powiem Twoim synem być Więc najemnikiem Uczyń mnie Mój Ojcze Ojcze Nie jestem godzien Być się zbać Twoim synem Uczyń mnie najemnikiem Twoim sługą Uczyń mnie Synu mój, ja kocham Ciebie Kocham Ciebie jak dawniej Zapomnijmy co było Mój dom Twoim nie. Ojcze, nie jestem godzien, by się zwać Twoim Synem Uczy mnie najemnikiem, Twoim sługą uczy mnie Synu mój, ja kocham Ciebie, kocham Ciebie jak dawniej Zapomnijmy co było, mój dom w Twoim jest Jeśli dalej mówimy o Kościele jako rodzinie duchowej, to Kościół jako rodzina duchowa spełnia wiele elementów i jednym z ważniejszych elementów Kościoła czy rodziny duchowej jest modlitwa. I zwróćmy uwagę, że Apostowie z tego też korzystali. I taki fragment, który mówi, jak bardzo potrzebna jest modlitwa rodziny duchowej, znajdujemy w dziejach apostolskich rozdział 12, pierwsze 5 wierszy. W tym czasie Herod zaczął prześladować nie... <śmiech> Przepraszam, niektórych członków kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni prześników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów po czterech żołnierzy, każdy. Zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi, strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. Piotr, apostoł Piotr był w więzieniu. Wszyscy inni może byliby w rozpaczy, może drżeliby ze strachu, a rodzina duchowa, apostoła Piotra, co czyniła? Modlili się o Niego i nie czytaliśmy w tej chwili, ale dalej gdybyśmy czytali, to pisze tam, że apostoł Piotr, kiedy wyszedł z więzienia, to gdzie się najpierw udał? Do swojego domu rodziny fizycznej? Do swojej rodziny duchowej, do braci i do sióstr. Właśnie, to jest, to jest niezwykłe, że nie poszedł do rodziny fizycznej, bo apostoł Piotr miał rodzinę fizyczną, miał żonę, miał teściową, jak czytamy ale udał się do rodziny duchowej. Najpierw skierował kroki do rodziny duchowej. Apostoł Paweł też podkreśla ważność modlitwy rodziny duchowej. I liście do Efezjan, rozdział 6, wiersze 18-20 pisze nam o tym właśnie. Wśród wszelkiej modlitwy i błagania przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym, ażebym jawny ją wypowiedział tak, jak winienem. Właśnie, wiele, wiele różnych innych jest potrzeb w życiu człowieka i wiele innych pomocy możemy oczekiwać od innych ludzi, ale Rodzina duchowa. Jednym z ważnych elementów rodziny duchowej jest, jest modlitwa. Wspieranie wspólne, a w problemach, tak jak tutaj czytaliśmy, to są już problemy bardzo a wygórowane, kiedy ktoś jest w więzieniu, prawda, ale takich w takich zwykłych, codziennych, kiedy możemy się zwrócić jedni do drugiego, kiedy może nie mamy pracy, kiedy. Mamy problemy w małżeństwie I prosimy brata czy siostry Aby modlił się, aby nas wspomógł Również w tych modlitwach Tak Rodzina duchowa i rodzina fizyczna Czy zawsze rodzina fizyczna Jest rodzinę, rodziną duchową Znów Chrystus mówi Mocne słowa na ten temat Przeczytajmy z Ewangelii Mateusza Rozdział 10, 34-37 Nie sądźcie, że Przyszedłem pokój przynieść na ziemię nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, bo pr przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, z synową z teściową. I będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Są to mocne słowa. Ja pamiętam, kiedy pier pierwszy raz czytałem te słowa, to nie rozumiałem tego. Byłem bardzo zaskoczony, że Chrystus takie rzeczy mówi, że, że On dzieli ludzi, ale właśnie, czy On dzieli, czy raczej ludzie się dzielą? I, i jakie są powody, że się ludzie są tak podzieleni bardzo mocno? Ale bardzo często jest tak, że ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa i chcą iść za Nim, którzy czytają Biblię i mówią, że to słowo, które jest w Biblii jest jedyną prawdą, że tylko Jezus jest z jedyną drogą. Często ci ludzie są odrzuceni przez swoje rodziny. Często powodem ich odrzucenia jest to, że właśnie często może rodzice, może bracia wychowani w tradycji, może w jakiejś kulturze nie potrafią tego przyjąć, nie potrafią tego zaakceptować. I po prostu Jezus mówił, że tak będzie. Także to jest naturalny odruch a patrzenia oczami fizycznymi, na sprawy duchowe, których nie da się zrozumieć właśnie e, patrząc oczami fizycznymi. Jest jeszcze jeden taki element, który bardzo mocno podkreśla Chrystus, który daje nam coś do zastanowienia się. I czytamy o tym też w Ewangelii Apostoła Mateusza, rozdział 8, 21-22. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego, Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego Ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział, pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Co to znaczy? Bo tutaj niektóre osoby mają problem z tym, o co Chrystusowi chodziło, kiedy powiedział te słowa, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. To są bardzo mocne słowa. Podkreśla... Jezus podkreślił tutaj, że ci umarli, którzy grzebią swoich umarłych, to są umarli duchowo. Dla Niego umarli. Każdy jeden, kto nie poszedł za Jezusem, każdy jeden, kto nie idzie Jego drogą, nie wyznaje tego, co On powiedział, jest dla Niego martwy. On, mimo że może być człowiekiem religijnym, dobrym, sprawującym najbardziej uczciwsze rzeczy, jest nadal martwym, duchowo martwym właśnie, bo Chrystus podkreśla tutaj znowu dwie grupy. Dzieli ludzi na dwie grupy. Na umarłych i na żywych. Zostaw umarłym. Ci, którzy są umarli duchowo, zostaw, niech się zajmą umarłymi duchowo. A ty pójdź za mną. Ty, który uwierzyłeś, pójdź za mną. Ja wierzę również, że prawdziwy wyznawca Jezusa Chrystusa, ten, który poznał Jezusa, w Jego sercu będzie miłość. I jeżeli w Jego sercu jest miłość, e, rozpalony jest miłością do Jezusa i może dopiero właśnie poznał tą prawdę, chce z tą prawdą się podzielić. I robi to również z miłości do członków rodziny, a może do przyjaciół. I często jest odrzucony, często a wręcz znienawidzony jest przez tych ludzi, a dlatego, że mówi prawdę, mówi coś, czego oni nie chcą przyjąć, a z czym się nie zgadzają. I tak naprawdę można to zweryfikować we własnym sercu, a weryfikuje to Słowo Boże. Przeczytam może tylko jeden werset z pierwszego listu św. Jana. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego Jest w ciemności i w ciemności chodzi I nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność Zaślepiła jego oczy Często jest tak, że Ludzie bronią swoich a, Rzeczy, w których Zostali wychowani i tak dalej A nie wiedzą tak naprawdę, że są kierowani Nienawiścią, że nie ma w nich Miłości Bożej Tak Kościół Chrystusa to Rodzina duchowa i jest taki Fragment, który Podkreśla to jeszcze w inny sposób. Są tam słowa, gdzie mówią, że bardziej będzie się weselić osoba niepłodna ze swoich dzieci, niż ta, która rodziła. Czytamy w liście apostoła Pawła do Galacjan, rozdział 4, wiersz 27. Wszak napisane jest, wesel się niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem. Więcej dzieci ma ta, która jest samotna i nie żyje z mężem. Znów o, chodzi o kogo? Znów jest to nasze życie duchowe. Nie jest to życie nasze cielesne, ale życie duchowe w Panu naszym. Osoba, która nie rodziła fizycznie, ale zrodziła dzieci przez Ewangelię, przez głoszenie Ewangelii ma, może mieć więcej Dzieci duchowych Niż dzieci fizycznych Bo Kościół Chrystusa To rodzina duchowa Chrystusa Rodzina duchowa to ci, co należą do Chrystusa Nie wszyscy w rodzinie fizycznej Automatycznie są rodziną duchową Chrystus i apostołowie bardzo wyraźnie Pokazują nam, jaka jest różnica I podkreślają, że ci, co narodzili się Z ciała, a nie narodzili się z ducha Przez wiarę, zawierzenie swojego życia Chrystusowi, nie należą do Chrystusa I nie należą do rodziny duchowej Chrystusa Nie każdy sam zastanowi się, do której rodziny należy. Drodzy słuchacze, za tydzień, gdy Pan pozwoli, zapraszamy na godzinę piątą po południu. Dzisiaj dziękuję Ani, dziękuję Józefowi. Dziękujemy. Dziękujemy.